Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma 22 ścieżka pierwsza. Leszczyńscy od wielu już pokoleń dzierżyli godności senatorskie i ministerialne. Byli skoligaceni z wieloma możnymi rodzinami w całym kraju. Gospodarni i oszczędni wykazywali zainteresowanie problemami kultury i życia artystycznego. Wiązali się z reformacją, ale po powrocie w połowie XVII wieku do katolicyzmu zachowali tolerancję w sprawach religijnych, przykładali też wagę do wykształcenia. Cenili ludzi książek i pióra. Zarzucić im zaś można pychę rodową, prywatę, znamienną dla wielu polskich magnatów, którzy bez wahań czy rozdarcia sumienia prowadzić potrafili własną politykę wbrew królowi i z niekorzyścią Rzeczypospolitej, lecz z myślą o splendorze własnego rodu. Początek lat męskich Stanisława Leszczyńskiego przypada na okres, gdy już sława i potęga Polski, jeszcze widoczne w jego dzieciństwie, gwałtownie się załamują. Rzeczpospolita staje się karczmą zajezdną, uwidacznia bezsiłę i obnaża wobec całej Europy swe słabości ustrojowe. Zanika zrozumienie polskiej racji stanu wśród elity rządzącej, a równocześnie rodzi się i potężnieje dążenie do naprawy. Zatacza coraz szersze koła przekonanie obejmujące liczne kręgi magnatów i szlachty, że w ojczyźnie źle się dzieje, że trzeba kraj zreformować, unowocześnić, wzmocnić, bo inaczej grozi ruina i zagłada całości. Uświadomienie sobie własnego upadku jest ważnym etapem na drodze do podjęcia prób naprawy. Tylko jak iść ku lepszemu, tego zdezorientowana, karmiona od wieków fikcją rzekomej równości szlachta polska nie widzi. Obawa przed tyranią króla, rozdarcie inter majestatem et libertatem, stanowi podstawowy dylemat, którego rozwiązać nie umie. Stąd tyle szamotania wewnętrznego, tyle poszukiwań, tyle szlachetnych odruchów, tyle zaprzepaszczonych myśli i idei, takie nieraz traktowanie jawnego wstecznictwa jako postępu, a odrzucanie myśli szlachetnych i twórczych w panicznym strachu, że wiodą na bezdroża. Stanisław Leszczyński był nieodrodnym synem swego wieku. Ocenić go można tylko na tle jego epoki. Jego umysłowość, mentalność, psychikę da się zrozumieć wówczas, gdy będziemy pamiętać, że był to z urodzenia, wychowania, magnat polski okresu budzącego się oświecenia. Stąd tak wiele w jego postępowaniu, w jego działalności politycznej, w jego poglądach kontrowersji. Podobnie jak wielu magnatów tej epoki, często błądził, Często szukał po omacku, często nie wiedział, gdzie leży zło. Bystry i inteligentny, a jednak nierzadko zagubiony, stąpający po bezdrożach, stanowi wdzięczne pole dla ocen sprzecznych. Nic więc dziwnego, że tyle o nim wypowiedziano poglądów różnych, tyle wzbudził wątpliwości w dziełach historyków, przez jednych akceptowany z entuzjazmem, przez innych zaś ostro potępiany. Zbyt często, wydając nań wyrok, historycy izolowali go nadmiernie od społeczeństwa jego epoki, od ukształtowanej na przełomie XVII i XVIII wieku elity władzy, która rządziła Rzeczą Pospolitą. Dopiero to tło pozwala wyważyć ocenę sprawiedliwszą, rozłożyć należycie blaski i cienie. Umysłowość Stanisława Leszczyńskiego budziła zainteresowanie koryfeuszy myśli politycznej we Francji w XVIII wieku. W słowach pełnych głębokiego uznania pisał o nim Monteskiusz, natomiast Wolter oczywiście nie byłby sobą, gdyby poza słowami sympatii nie dorzucił i drobnych uszczypliwości. Na przełomie XVIII i XIX wieku w Polsce i Francji pisze się o królu Stanisławie z wyrazami najwyższego szacunku i sympatii. Podkreśla się jego wielką kulturę umysłową, jego walory jako męża stanu. Gdy po powstaniu w styczniowym historyczna szkoła krakowska wypracowywała nową syntezę historii Polski, to oceniając Stanisława Leszczyńskiego, jeden z najbardziej znanych historyków tej szkoły, Józef Szujski, wprowadził go do Polskiego Panteonu Narodowego, pisząc, że był to król rozumny, wolny od namiętności, znany z cnót, którego jakoby po raz ostatni w tej właśnie postaci z tymi łagodnymi, anielskimi przymiotami dawało niebo, aby Polaków skupić około władzy i prawa. A w kilkadziesiąt lat później, na przełomie XIX i XX wieku, jakże inny Leszczyński wyjrzał z prac Piera Bouaillet, historyka francuskiego, który dzieją króla Stanisława poświęcił swe życie. Badania tego francuskiego erudyty pokazały bowiem Leszczyńskiego jako figurę nieciekawą, poniżej przeciętnego poziomu polityka i człowieka. Ta przeczerniona ocena wynikła z oburzenia Błajego, że Francja w czasach Ludwika XV wiązała się ze sprawą polską, komplikując sobie przez to stosunki z Rosją. jej pisał swą podstawową książkę o Leszczyńskim przed I wojną światową w dobie francuskich nadziei na przymierze z Caratem i, jak wielu ówczesnych Francuzów, uważał, że popieranie sprawy polskiej było już w XVIII wieku błędem polityki jego kraju. Francuzi starali się bowiem wciągnąć w orbitę swych wpływów naród i państwo skazane na zagładę, gmatwając sobie niepotrzebnie stosunki z rosnącymi w potęgę państwami w Europie Środkowej wrogimi Polsce. Cały ten prezentystyczny punkt widzenia francuskiego dziejopisa musi być oczywiście zakwestionowany jako nieprzekonywający. Nie podzielili też historycy polscy okresu międzywojennego dwudziestolecia niechęci Bułajego do Stanisława Leszczyńskiego, aczkolwiek odeszli od entuzjastycznej oceny Józefa Szujskiego, dostrzegając w królu wiele wad i wskazując na błędy, lecz w ostatecznym rachunku podnosząc też poważne jego zalety jako reformatora państwa i męża stanu oddanego sprawie niepodległości Polski. Józef Feldman Z nauki w gimnazjum wyniosłem obraz Leszczyńskiego jako prawego, lecz nieszczęśliwego polityka i szlachetnego reformatora. Sądzę, że ten model Stanisława I, dobrego władcy, dość oderwany od epoki i kontekstu społecznego, funkcjonuje w odczuciu społecznym i dziś jest też dość powszechny w opinii tych, którzy profesjonalnie nie zajmują się historią. Do tych cech ogólnie mu przyznawanych należy chyba dorzucić jeszcze jedną, niewątpliwie w opinii społecznej funkcjonującą. Leszczyński to król-rodak, pielęgnujący polskie cnoty, przeciwstawiony kosmopolitycznym, niemoralnym i faktycznie wrogim Polsce Sasom. Ten właśnie stereotyp króla Piasta, pasuje do wizji matejkowskiej. Został on bowiem namalowany przez mistrza Matejkę jako król swojak, postawny, bardzo polski szlachcic. Wykształceniem nie różnił się Leszczyński specjalnie od innych magnatów tego okresu. Najważniejszym elementem tej edukacji byli guwernerzy domowi, którzy obok ogólnego zarysu ówczesnej wiedzy wyuczyli go języka francuskiego. Nie miał jednak Leszczyński uzdolnień do języków, i mimo wielkiego osłuchania we francuskim czynił błędy ortograficzne i nie nauczył się nigdy pisać poprawnie w tym języku. Nieodzownym uzupełnieniem edukacji były wojarze zagraniczne. Objechał też Stanisław jako młodzieniec Europę, zawadził o wszystkie większe dwory europejskie, a według późniejszych panegirystów, którym nie dajemy wiary, wzbudzał wielki zachwyt różnych wybitnych ówczesnych osobistości. Zarówno staranne wychowanie i obycie jak i osobiste walory i predyspozycje psychiczne powodowały, że od wczesnej młodości do późnej starości był człowiekiem ujmującym, łatwo zyskującym sobie przyjaciół. Posiadał dużą kulturę i ogładę towarzyską oraz typową dla ludzi tej epoki powierzchowną, ale szeroką wiedzę o wszystkim. Jako przedstawiciel polskiej elity magnackiej mógł w końcu XVII wieku, gdy rozpoczynał swą karierę polityczną, spodziewać się, że osiągnie najwyższe ministerialne godności w Rzeczypospolitej, urzędy kanclerza, marszałka, a nawet Hetmana. Te dostojeństwa to byłaby normalna kariera Leszczyńskiego, taką bowiem w tym czasie zapewniała Rzeczypospolita swoim synom najzamożniejszym, pochodzącym z rodów senatorskich. Jednakże zbieg okoliczności zdecydował, że Leszczyński wszedł jeszcze o szczebel wyżej i sięgnął po koronę królewską, jako po Michale Korybucie i Janie Sobieskim trzeci piast wśród królów elekcyjnych. Zanim doszło do tych wydarzeń, utwierdził młody Leszczyński swoją zamożność, dorzucając do własnych dóbr dziedzicznych wielki posag swojej żony Katarzyny Opalińskiej. Zamożna panna wzmocniła Leszczyńskiego majątkowo, i ułatwiła start polityczny, ale nigdy do siebie go nie przywiązała. Niezbyt pociągająca i bez polotu, ogromnie zasadnicza, żyła nie z nim, ale przy nim. Dzieliła jego dole i niedole, ale gorzkniała szybko i nie była mu pomocna w politycznych parypetiach. Początek działalności politycznej Leszczyńskiego stanowiło objęcie funkcji poselskiej na Sejmie Konwokacyjnym po śmierci Jana III i elekcyjnym w czerwcu 1697 roku, kiedy to wybrany został królem elektor Saski August II Mocny. Młody jeszcze bardzo, dziewiętnastoletni zaledwie i bez doświadczenia politycznego Stanisław Leszczyński już wtedy wykazał zręczność w łagodzeniu zaognionych spraw, przygodzeniu rozjątrzonych wielmożów. Bronił on taktownie honoru ojca oskarżanego, zresztą chyba nie bez racji, o konspiracyjne organizowanie związku wojskowego w czasie elekcji. Te wydarzenia na elekcji to tylko niewielki prolog jego kariery jako polityka, której pierwszy doniosły akt wpisać miały wydarzenia wojny północnej, lata 1700-1721. Głównymi przeciwnikami w tej wojnie byli z jednej strony Karol XII, król szwedzki, a z drugiej car Piotr I i August Mocny, który jednak w wojnie tej uczestniczył nie jako król polski, lecz tylko jako elektor saski. Nadzieja na łatwe ograbienie Szwecji okazała się zwodnicza. Karol XII zadał klęski Piotrowi i Augustowi, po czym, mimo oświadczeń polskich senatorów o neutralności Rzeczypospolitej, kroczył do Polski i bez oporu zajął Warszawę, głosząc, że jest przyjacielem Polaków i że ich wyzwalać pragnie od haniebnych rządów króla Sasa Przeniewiercy, władcy bez honoru i charakteru. W Polsce zakotłowało się straszliwie. Wprawdzie większość szlachty widziała nadal prawowitego króla w Auguście, ale jego klęski, małoduszność, niezręczność wzmogły opozycję, która najsilniej ujawniła się w Wielkopolsce. Ojciec Stanisława, Rafał Leszczyński, był jednym z pierwszych magnatów oskarżanych o zdradę. Tłumaczył się, pisał manifesta, opierał naciskom, to kłamał, to nadstawiał szabli, a coraz mocniej ilgnął do szwedzkiego protektora. Gdy w czasie tej ożywionej krzątaniny zmarł nagle, spadkobiercą jego polityki stał się syn Stanisław, wówczas 26-letni wojewoda poznański. Tymczasem Karol XII nabił sobie głowę pomysłem, że zdetronizuje Augusta i uszczęśliwi Rzeczpospolitą królem Piastem. Szukał więc wśród Polaków odpowiedniego kandydata do korony. Najpoważniejsi z tych kandydatów młodzi sobiescy wpadli w zasadzkę Augusta który ich uwięził i w ten sposób wyeliminował z gry. Tymczasem w kwietniu 1704 roku spotkali się po raz pierwszy Stanisław Leszczyński i Karol XII w Lidzbarku. Szwedzki król bardzo sobie upodobał poznańskiego wojewodę i niebawem powziął decyzję, aby go zrobić królem polskim. Wchodzimy tu w grę względy polityczne i psychologiczne. Politycznie Leszczyński był już wówczas zdecydowanie związany z orientacją szwedzką – spalił faktycznie możliwości porozumienia z Augustem. To dawało jakąś rękojmię, że będzie Karolowi posłuszny. Historycy podkreślają również stronę psychologiczną kontaktu Karola i Stanisława, wskazując na zarysowującą się tu sympatię tych obu ludzi na zasadzie «les extrêmes se touche. Wyglądało to bowiem tak – Karol XII, żołnierz i prostak, odważny do szaleństwa, lakoniczny i zamknięty, wróg wszelkich uciech życiowych. I Stanisław, cywil całkowity, upatrujący piękno życia w wygodzie, luksusie, sybaryta, w dobrej kuchni rozkochany, a przy tym człowiek o wielkiej ogładzie, związany z centrami kultury europejskiej, umiejący mówić łagodnie i rozlewnie. Jakaż to różnica kapitalna? Tu chmurny młodzieniec, król Szwedów, tam polski magnat, potomek może nie tyle rycerskich tradycji Lechistanu, co przedstawiciel miękkiego europejskiego rokoka. Elekcja Stanisława, 2 lipca 1704 roku, który na rozkaz szwedzki zgodził się być wybrany na króla polskiego, to farsa, parodia i potwarz dla narodu. Wojsko szwedzkie otoczyło pole koło wsi Wola pod Warszawą, gdzie odbywała się owa wolna elekcja. Wiło się tam po tym polu nieco senatorów kupionych przez Szwedów i gromada pijanej szlachty. Wielu wybitniejszych dygnitarzy, nawet spośród sprzyjających Szwedom, nie pojawiło się na elekcji ze wstydu wobec tego, co się tam wyprawiało. I oto huknęły działa szwedzkie i pan zasiadł na majestacie. Miała polska króla Piasta Stanisława I. Był to król bez pieniędzy, z niewielkim wojskiem, całkowicie zdany na szwedzkiego protektora, uległy wobec niego i pokorny. Snuł on jakieś chimeryczne plany zmian terytorialnych, błagał, aby Szwedzi tak brutalnie Polski nie upili, a 4 października 1705 roku w kościele św. Jana został koronowany na życzenie Karola XII. Po czym podpisał Traktat Przyjaźni Polsko-Szwedzkiej. Nazwa nie oddaje jednak należycie treści tego dokumentu, był to bowiem traktat pełnej podległości Polski, uznającej w Szwecji swą protektorkę. W myśl tych postanowień Szwedzi uzyskiwali w Polsce rozległe przywileje handlowe. Wypowiedzenie zaś tego traktatu przez Polskę było niemożliwe, gdyż istnienie jego utrwalała odpowiednio sformułowana gwarancja, w myśl której Szwedzi mieli prawo wkraczać z wojskiem do Polski i pouczać Polaków, gdyby ci zapomnieli o konieczności dotrzymania narzuconych im postanowień. Rządy Stanisława zależne były od zwycięstw szwedzkiego miecza. Utwierdzone więc zostały w 1706 roku, kiedy to Karol XII wkroczył do Saksonii i zmusił Augusta do zrzeczenia się korony polskiej. Te wydarzenia wzmocniły Stanisława. Próbował przeciągać do siebie stronników Augusta, mianował nowych dygnitarzy, usiłował zapobiegać gwałtom wojskowym. Wszystko zależało jednak od dalszych zwycięstw Szwedów. A tymczasem w 1709 roku Karol XII ruszył przeciw Rosji i doznał druzgocącej klęski pod Połtawą. Była to bitwa o znaczeniu epokowym. Od tej pory kończy się bowiem wielkość Szwecji, a na jej miejsce wyrasta Rosja, która sięga po hegemonię w Europie Środkowej. Do Polski wraca August II, a Stanisław ucieka do Turcji, aby wraz z Karolem XII, który tu się schronił po klęsce, Skłonić Turków do interwencji przeciw Rosji. Przygotowując tę wojnę, Karol XII wysłał do Szwecji Stanisława jako swego regenta dla przygotowania kraju do nowej wojny. Stanisław został wodzem naczelnym armii szwedzkiej, która z Pomorza miała zaatakować Polskę. Na szczęście Stanisław nie musiał rzeczywiście dowodzić, wystarczyło, że firmował walkę, bo od komenderowania armią byli doświadczeni szwedzcy generałowie. Oczywiście w Szwecji Stanisław nie był lubiany. Oskarżano go, że jest spiritus movens uciążliwej wojny straszliwie wyniszczającej kraj, bo opętał Karola XII, którego upór zmierza do utrzymania śmiesznego panowania leszczyńskiego w Polsce, zdecydowanie już dla wpływów szwedzkich straconej. Sam Stanisław, widząc realnie sytuację, gotów był abdykować, co było przyjmowane z wielką aprobatą przez dygnitarzy szwedzkich. Aby rzecz całą uzgodnić z Karolem XII, przekradł się znów Stanisław do Turcji, a tu snuli obaj przeróżne plany, wśród nich również rozbioru Rzeczypospolitej na rzeczy jej sąsiadów, aby z pozostałych ziem wykroić państwo dla Stanisława. Załamanie nadziei na pomoc Turków powoduje powrót Stanisława do Szwecji, 1714. Karol XII osadza wygnanego i zawiedzionego polskiego rozbitka w swojej nadreńskiej posiadłości w księstwie dwóch mostów, gdzie Stanisław zamieszkał z rodziną, a miał tu swój dwór i strzegący jego bezpieczeństwa oraz oddający mu monarsze honory garnizon szwedzki. Liczył się więc nadal w polityce ten polski monarcha bez ziemi. Okazało się bowiem, że August II wracając do Polski dzięki zwycięstwu Piotra I poczuł, iż opieka cara jest mu zbyt ciężka i próbował odzyskać samodzielność. Ogromnym niesmakiem napełniały te manewry mocnego króla, jego rosyjskiego przyjaciela i z nieoczekiwanej rosyjskiej strony wydało się, że powieje dla Stanisława korzystny wiatr. Nie doszło do tej ostateczności. W Polsce ostał się August II, a Stanisław pozostał na szwedzkim garnuszku w Księstwie Dwóch Mostów i prosił żałośnie o wsparcie najpierw Karola XII, a po jego śmierci, 1718, następców tego króla, bo mu, jak obrazowo uzasadniał, bieda w oczy zagląda. Osobiście przeżył Stanisław tragedię, bo zmarła mu w 18 wiośnie starsza córka Anna, inteligentna, ukochana, budząca najlepsze rodzinne nadzieje. Król August Mocny, pragnąc raz na zawsze pozbyć się znienawidzonego rywala, sięgnął do metod jakże żywo przypominających dwudziestowiecznych gangsterów i nasadzał nań opłaconych opryszków, którzy mieli Stanisława zamordować lub porwać. Mimo, że pierwsze zamachy się nie powiodły, potężnie nastraszony Stanisław zmienił miejsce pobytu i osiadł w 1719 roku w alzackim Wisemburgu. Zawiedziony, nerwowo załamany żebrak pokryty purpurą w łachmanach wydawał się być wyeliminowany z polityki na zawsze. Aż tu nagle, przerastający najśmielsze marzenia, rozegrał się jego politycznej kariery akt drugi, głośny w całej Europie. Zaczyna się ów nowy etap życia politycznego Stanisława od ślubu, który wygląda jak bajka o Królewiczu i Kopciuszku. Do zapomnianego, żyjącego niemal w biedzie Stanisława, zajeżdżają dziewosłęby z Wersalu i proszą o rękę jego córki, 21-letniej Marii, w imieniu 14-letniego Ludwika XV, króla Francji. Na wieść o przybyciu tych gości Stanisław zemdlał z wrażenia i trudno mu się dziwić. Oto zapomniany bankrut polityczny wchodził w pokrewieństwo z dynastią panującą w najpotężniejszym państwie Europy. Francuscy dyplomaci liczyli, że Maria Leszczyńska, uboga i pozbawiona wpływów, niezdolna do żadnych większych intyk, będzie gliną w ich ręku i pod tym względem się nie zawiedli. Liczyli nadto, że Maria na tronie Burbonów przyczyni się do zwiększenia wpływów francuskich w Polsce, ułatwi wprowadzenie na tron Polski Leszczyńskiego lub jakiegoś księcia francuskiego. Tę polską politykę uprawiał potem po dojściu do pełnoletności z upodobaniem również sam Ludwik XV, traktując ją jako sekret królewski w tajemnicy przed własnym ministrem spraw zagranicznych. Spodziewano się też na dworze francuskim, że Maria da liczne potomstwo Burbonom. Rzeczywiście były liczne dzieci z tego stadła. Co prawda niektórzy historycy, Feldman, zarzucają Marii, że jako dewotka w Ars Amandi była zbyt wstrzemięźliwa, co z kolei przyczyniło się do tak zdumiewającej rozpusty króla, że w osłupienie wprowadził ówczesną, bardzo przecież tolerancyjną pod tym względem Europę. Nie mam zdania w tej sprawie i nie wiem, czy Maria ponosi tu jakąś odpowiedzialność za męża i czy można jej ojcu wytykać, że zaszczepił córce zbyt wiele dewocji. Rozwińmy najważniejszy polityczny aspekt tego związku małżeńskiego, który znów bezpośrednio dotyczył dalszych losów Stanisława. W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 1733 roku zmarł w Warszawie August Mocny. Kardynał Fleury, sternik polityki francuskiej, decyduje, aby Francja poparła kandydaturę Stanisława Leszczyńskiego na tron Polski. Rzucając rękawice, kardynał liczył się z gwałtownym sprzeciwem Rosji i Austrii, które w Leszczyńskim widziały przedstawiciela wpływów francuskich i sądziły, że Stanisław I na tronie to pełna emancypacja Polski, która z kraju o ograniczonej suwerenności wybije się na pełną niepodległość. Leszczyński w przebraniu kupca przejeżdża przez Niemcy i przybywa w sekrecie do Warszawy 8 września 1733 roku, gdzie ukrywa się w ambasadzie francuskiej. Młody Leszczyński był pięknym, słusznej postawy mężczyzną o szczupłej twarzy, orlim nosie, w wyrazistych dużych oczach. Jednak czas dokonał już spustoszeń tej męskiej urody. Charakterystyczny pod tym względem jest jego opis z 1733 roku w listach gończych Policji Austriackiej. Otyły, średniego wzrostu, twarz okrągła, duże brwi siwe, nos mierny, orli, zęby zniszczone, zczerniały od tytoniu, wiek od 50 do 60, lecz bliżej 60. Ambasador francuski Monti po raz pierwszy ukazał go tłumnie zebranej w kościele szlachcie, która zjechała na elekcję w dniu 10 września, wprowadzając gąbocznym wejściem przy ołtarzu kościoła Świętego Krzyża. Król Wygnaniec w ubiorze polskiego szlachcica wzruszył zebranych. Z pierwsi wyborców buchnął okrzyk, który zwycięsko zabrzmiał na ulicach Warszawy. Wiwat, król Stanisław! Dnia 12 września przeszło 12 tysięcy szlachty okrzyknęło Stanisława królem. Tegoż dnia w kościele św. Jana odśpiewano uroczyste tedeum. Cóż za losów odmiana? Stanisław Leszczyński w 1704 roku narzucony przez Szwedów bezwolne narzędzie obcej potencji i Stanisław Leszczyński w 1733 roku reprezentant ducha narodowego, najzdrowszego, najsłuszniejszego pędu narodu do utrzymania niezawisłości państwa, wyraz polskich najmężniejszych wysiłków wymierzonych w bezczelne rządy obcych w Rzeczypospolitej. Jakże dziwne były dzieje tego człowieka. Zdarza się w historii, ale rzadko, że mąż stanu o tak mrocznych początkach potrafi w wyniku dalszych wydarzeń w świadomości narodu uosobić jego najszlachetniejsze dążenia. Stawał się bowiem teraz Stanisław Leszczyński w opinii szlachty żywym ucieleśnieniem niebawem przez Stanisława Konarskiego sformułowanej idei streszczającej się w słowie «independencja» Ale właśnie dlatego, że ten elekt był wyrazem najszlachetniejszych dążeń narodu, nie mógł rządzić. Do Polski wkroczyły wojska rosyjskie i 5 października 1733 roku zorganizowały na Pradze nową elekcję, gdzie wybrano królem Augusta III Sasa. Stanisław Leszczyński uszedł do Gdańska, a wobec kapitulacji miasta, po bohaterskiej zresztą obronie, w przebraniu chłopa schronił się na terytorium Prus. Zamieszkał w Królewcu wraz z najbliższymi swymi zwolennikami. Udzielił mu gościny król pruski, licząc, że ewentualnie w wyniku tych walk zaokrągli swoje posiadłości kosztem ziemi polskiej. W całej Europie rozpętała się tak zwana wojna sukcesyjna polska, ale tylko z nazwy była ona polska. Francuzi walczyli z Austriakami nie o polską koronę, którą gotowi byli przehandlować, ale o wzmocnienie swoich wpływów nad Renem, o uzyskanie lotaryngii. Francja Ludwika XV nie była zdolna do tego, aby sięgnąć swymi wpływami ziem polskich. Miękka Francja Rokoka nie miała nic z dynamizmu rewolucji, a wśród polityków nikogo na miarę wielkości małego kaprala. Pacyfikacja Europy przyniosła abdykację Stanisława jako króla Polski. Osiadł jako władca księstw Lotaryngii i Baru, które po jego śmierci miały zostać włączone do Francji. Ostatni rozdział burzliwych dziejów Stanisława Leszczyńskiego jako księcia Baru i Lotaryngii upłynął spokojnie, bez wstrząsów i burz. Ostatnie 30 lat życia Stanisława, od 60. po lat 90, upłynęło mu pogodnie. Rządził w kraju bogatym, dbał o jego dalszą rozbudowę, prowadził szeroką akcję charytatywną, zasłynął jako mecenas sztuki głównie w dziedzinie architektury. Na swym dworze w Luneville gromadził najwybitniejszych koryfeuszy życia umysłowego Europy, szczycił się mianem dobroczynnego filozofa. W otoczeniu jego znajdowało się dużo Polaków, z myślą o Polakach założył szkołę rycerską. Stanisławowi wreszcie przypisywane jest autorstwo jednego z najciekawszych traktatów politycznych postulujących głęboką naprawę Rzeczypospolitej. Głos wolny, wolność ubezpieczający. Jest to dzieło wybitne i stanowi jedną z najważniejszych pozycji w polskiej osiemnastowiecznej literaturze politycznej. Wielkość tej pracy polega przede wszystkim na tym, że wytycza drogę, którą miały pójść reformy epoki oświecenia. Głos wolny wskazuje śmiało na wagę problemów społecznych, które należy podjąć. Autor dzieła wyjaśnia dobitnie szlachcie nieodzowną konieczność zmian w położeniu chłopów, których wyzysk doprowadził do tak wielkiej nędzy i poniżenia, że groźne jego następstwa zaciążyły nad całym polskim rolnictwem. Postuluje więc wprowadzenie gospodarki czynszowej i obdarzanie chłopów wolnością osobistą. Stwierdza niezbitą prawdę, przemawiając do szlachty. Co czyni fortuny i substancje nasze, jeśli nie plebei, prawdziwi nasi chlebodawcy? Wskazuje głos wolny na nieodzowną potrzebę podźwignięcia miast, poprawy handlu i rozwinięcia przemysłu w kraju. W swych poglądach politycznych autor głosu wolnego jest szlacheckim republikaninem, przeciwnikiem absolutyzmu. Nie pragnie likwidacji dotychczasowych polskich instytucji państwowych. Zmierza tylko do ulepszenia aparatu państwowego, do uczynienia go bardziej sprawnym. Chciałby więc uzdrowić Sejm, ograniczając, lecz nie znosząc, liberum veto. Pragnie uporządkować, lecz nie likwidować, wolną elekcję królów. Dąży do wzmocnienia i usprawnienia władzy centralnej przez utworzenie kolegialnych, fachowych rad ministerialnych w takich dziedzinach administracji państwowej jak Wojsko, Sprawiedliwość, Skarb i Policja. Marzy mu się stutysięczna Armia Polska i wskazuje na różne sposoby zyskania na ten cel pieniędzy. Pomija jednak milcząco najważniejszy – opodatkowanie szlachty. Emanuel Rostworowski przeprowadził niezmiernie wnikliwą analizę tego dzieła i doszedł do wniosku, że Leszczyński prawdopodobnie nie jest jego autorem, lecz tylko edytorem, wydawcą w 1743 roku i latach następnych. Natomiast wysunął hipotezę, że pierwowzór dzieła w języku polskim został napisany około 1733 roku przez jednego z litewskich stronników Leszczyńskiego, Mateusza Białozora. Posadził więc współczesny historyk króla Stanisława na ławie oskarżonych i przeprowadził przekonywająco swój wywód w tym przewodzie, przypominającym proces poszlakowy, na niekorzyść Leszczyńskiego, wskazując, że Głos Wolny napisał prawie nieznany szlachcic litewski. Zostałem prawie przekonany argumentami Rostworowskiego, jednakże, jak to zawsze bywa w procesie poszlakowym, istnieje pewien margines wątpliwości. Przyjmując, że Leszczyński istotnie nie był autorem Głosu Wolnego, Pragnąłbym wziąć go w obronę przed zbyt surowym dlań wyrokiem. Aby bowiem rzecz szerzej ocenić, spójrzmy na zagadnienie z innej jeszcze strony. Poczet królów i książąt polskich Taśma druga, koniec pierwszej ścieżki